Witajcie. Jestem ciągle pod wrażeniem usługi brata Alejandro Ariasa we wtorek. To, co przeżywaliśmy i to, co powiedziała Ewa, wierzę, że to była zapowiedź, przed, przedsmak tego, do czego Bóg chce nas prowadzić. Do tego, w czym mamy żyć, w czym mamy chodzić, do tego namaszczenia mocy. Myślę, że wielu z nas jest pod, dalej pod pewnym wrażeniem. Chcemy oczywiście więcej i częściej i dzięki Bogu za takie wybrane naczynia. Tak było od początku, że Bóg działał przez szczególne narzędzia. Cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi. Chustki, które dotknęły skóry Pawła, chustki kładzione na chorych sprawiały, że duchy nieczyste wychodziły i oni wracali do zdrowia. Więc są szczególne narzędzia wybrane przez Boga, naczynia, przez które Bóg czyni więcej, pokazuje nam, Coś dalej, przez które Bóg chce oświadomić nam, jak potężne i bogate jest Jego Królestwo i Jego zasoby dla nas. Dla mnie to niesamowita zachęta. Te świadectwa, te przeżycia są taką inspiracją, impulsem do tego, aby dzielić się tym, co przygotowałem. Wiecie, gość wyjechał, jest już daleko, ma być w roku przyszłym i mamy teraz do wyboru rozpamiętywać i czekać na następną wizytę. Niezła opcja? Straszna, straszna. Średnia. Średnia brzmi, brzmi strasznie. Albo pamiętając o tym, co się wydarzyło i czekając na następną wizytę, iść w stronę Bożej obecności i namaszczenia Ducha Świętego. Amen. Tak, jak Bóg chce nas prowadzić. Czasami takie narzędzia są po to, aby kościołem lekko począsnąć, a może mocno począsnąć, aby zachęcić, aby może obudzić, aby podźwignąć, aby pokazać, słuchaj, jest wspaniały kierunek, jest wspaniała możliwość, wykorzystaj ją. Jedna z rzeczy z posługi modlitewnej brata Ariasa, bo na tym chciałbym się skupić, zwróciła moją uwagę. Pewnie pamiętacie, kiedy byliśmy tutaj, takim sporym tłumkiem na środku, brat Alejandro co parę chwil powtarzał taką prośbę i zachętę i takie ponaglenie dla Kościoła, dla pozostałych wierzących. Pamiętacie, o co prosił, o co nawoływał? Mówił, podnieście ręce i módlcie się w duchu. I kiedy to mówił, rzeczywiście las rąk się pojawiał i taka fala modlitwy wstawienniczej, rozchodziła się i nasz brat spokojnie dalej usługiwał w mocy namaszczeń, Ale po chwili, wiecie, ten las zaczynał usychać jak, jak w górach izerskich, po kwaśnych deszczach, takie kikuty pojedyncze, a potem krzaczki, wina się z tego robiła. I nasz brat znowu podnieście ręce i módlcie się w duchu. I znów ten las odrastał i to w takim kilkunastokrotnym bodajże cyklu to się powtarzało. Było to dla mnie i jest bardzo intrygujące, zastanawiające. I co to znaczy i co mam na myśli? Otóż, chciałem powiedzieć, że nasz kochany, wspaniały brat Alejandro, sługa Boży, mąż Boży, człowiek chodzący z Bogiem, całkiem prawdopodobne jest, że prawie nic lub wręcz nic by nie dokonał tutaj, gdyby nie modlitwa wstawiennicza. Nie wiem, czy zgodzisz się z tą tezą. Modlitwa wstawiennicza płynąca z wiary. Pamiętacie, takie zdarzenie z życia Jezusa, kiedy przyszedł do Nazaretu i tam nie mógł dokonać napisane żadnego cudu, bo nie było wiary. Jak nie było wiary, to i modlitwy nie było. Myślę, że gdyby nie wiara współdziałająca z Bożym narzędziem i gdyby nie modlitwa Kościoła, myślę, że wiele rzeczy nie zostałoby osiągniętych także na tym naszym wtorkowym spotkaniu. Nie wiem, czy się z tym w pełni zgadzasz, czy nie, ale modlitwa wstawiennicza Kościoła jest kluczem do tego, aby wejść do Bożej obecności aby wejść do miejsca, gdzie Bóg chce błogosławić. I dzisiaj chciałbym tą, tą usługę, to kazanie skupić na pewnej historii, pewnym obrazie, który chciałbym wam teraz pokazać. Zajrzymy do Księgi Wyjścia. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 17. Jest to historia z życia narodu izraelskiego, który stosunkowo niedawno wyszedł z Egiptu. Świeżo w pamięci mieli cuda czynione przez Boga, plagi czynione przez Boga w Egipcie, cud przejścia przez roztąpione wody Morza Czerwonego. Doświadczyli też już pierwszych trudności życia na pustyni. Zabrakło jedzenia albo zabrakło tego jedzenia, do którego się przyzwyczaili. Zmienił się jadłospis. Bóg dał im mięso, dał im mannę, Bóg dał im też wodę. Wtedy, kiedy jej zabrakło, woda stała się bardzo cennym towarem na pustyni. Nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych krajach pustynnych woda jest droższa niż ropa naftowa. Izraelici tego wszystkiego doświadczyli, ale nie o tym. Od ósmego wiersza do szesnastego. Przeczytamy historię. Druga Mojżeszowa, rozdział 17, od ósmego wiersza. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozułego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i chór weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i chór podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozuę Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozułego że całkowicie wymarzę pamięć o amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a amalekitami z pokolenia w pokolenie. Ciekawa historia. Izrael doświadczył już trudów związanych ze zmianą jadłospisu, z klimatem, z brakiem bezpiecznego, bezpiecznych domów, a oto nagle czytamy, że w dodatku naciągnęli Amalekici. Historycy bibliści twierdzą, że Amalekici było to jedno z plemion semickich, a więc w jakimś stopniu pokrewne hebrajczykom, jednak w dość dalekiej linii. Zamieszkiwali oni tereny na południe od Kanaanu, w stronę Arabii, jeżeli macie jakąś orientację geoprzestrzenną tamtych obszarów. I czytamy, że to nie Izrael, doszedł do siedzib Amalekitów, ale Amalekici nadciągnęli. I to jest rzecz bardzo znamienna. Inicjatywa tej wojny wyszła ze strony Amalekitów. To nie Izrael był tą stroną, która zamierzała do ich wytępienia czy zaczepki, ale Amalekici nadciągnęli. Nie byli oni też na liście narodów, które przewidziane były do wypędzenia czy wytępienia w ziemi obiecanej, w ziemi Kana. A więc nie byli bezpośrednio zagrożeni przez wędrujący naród izraelski, przez Hebrajczyków. A mimo to nadciągnęli, przyszli po to, aby walczyć z Izraelem. Była to taka zupełnie bezinteresowna, w cudzysłowie, wojna. Oczywiście interes pewnie był. Posłuchajcie, wychodzi liczny naród, szacowany na nawet kilka milionów osób. Nie mają armii. To byli rolnicy, pasterze i wyrabiacze cegieł glinianych. Nigdy nie służyli w armii, nie byli zaprawieni w walkach. Większość z nich prawdopodobnie nigdy nie trzymała łuczni, miecza w swoim ręku. Nie wiadomo też, jaki był stan ich uzbrojenia. Czy zadbali o to, żeby zabrać odpowiednią ilość broni z Egiptu. Tego nie wiemy. Przypuszczam, że Amalekici myśleli sobie łatwy łup. Ale być może jest też inna opcja. Być może Amalekici dowiedzieli się o Bożym wybraniu tego narodu. Nie ma dzisiaj czasu, aby zaglądać do wszystkich miejsc biblijnych i nie chciałbym skupiać się na Amalekitach, ale tutaj taka ważna dygresja. W proroctwie Bileama, jasnowidza, o którym już kiedyś była mowa, Amalekici, możecie znaleźć to w czwartej Księdze Mojżeszowej, nazwani są pierwszym z narodów. Byli pierwszym z narodów, ale końcem ich jest zagłada. Byli pierwszym z narodów. Ale wydarzyło się coś, o czym nie wiemy, co sprawiło, że Bóg przeznaczył im zagładę. I być może ci, którzy byli pierwszym z narodów, zgodnie z tekstem biblijnym, dowiedzieli się, że już nie są tym pierwszym, że oto Bóg wybrał sobie innych. I być może ta zazdrość spowodowana także, spotęgowana także poprzez chęć zdobycia łupów sprawiła, że wyruszyli naprzeciw Izraela, aby z nimi walczyć. Księga powtórzonego prawa rozdział 25 wiersze 17 do 19 mówią nam dokładnie jaka była metoda postępowania Amalekitów. Ten tekst możemy sobie znaleźć. Czytamy tam tak: Pamiętaj co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Wybił osłabionych i tych, którzy byli w tyle. Wiecie, to jest metoda działania wroga, tego, który z zazdrości, tak jak, wiecie, Lucyfer był, był czołowym archaniołem. Możemy wnioskować, że zajmował się uwielbieniem w niebie i nagle spadł na samo dno. I z tej zazdrości próbuje zniszczyć, niszczyć Boże Królestwo. Tak być może było z amalekitami. Diabeł zawsze dopada tych, którzy są odłączeni, którzy są osłabieni, którzy gdzieś nie mają dobrych dobrego połączenia z resztą obozu Bożego, którzy narażeni są na samotną walkę bez wsparcia duchowej rodziny. I to była pierwsza bitwa Izraela jako wolnego narodu. I widzimy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Jedną część rozumiemy doskonale z ludzkiego punktu widzenia. Mojżesz mówi do złego wybierz mężów. Wiadomo, że nie niewiasty, ale mężów. Józue pewnie zrobił przegląd, popatrzył na wzrost, muskuły, odwagę bijącą z twarzy, a może po prostu wybierał, jak leci, bo wszyscy byli potrzebni, nie wiem, co mieli w rękach, ale wybrał mężczyzn, którzy byli zdatni do walki. To jest dla nas jak najbardziej zrozumiałe. Wojna to wojna, trzeba iść i walczyć. Natomiast Mojżesz w Arona i Hura, Arona swojego brata, idzie na wzgórze i rzecz bardzo ciekawa, o zwycięstwie w tej bitwie zdecydowały ręce. Nie Jozue ze swoimi ludźmi, ale ręce Mojżesza. To był Boży znak, to było Boże objawienie, czytelne dla nas dzisiaj. To ręce Mojżesza przechyliły szalę zwycięstwa na stronę Izraela. Chciałem dzisiaj zrobić taki konkurs, walkę o czekoladę, ale pomyślałem sobie, że będziecie patrzeć na tych, którzy tu walczą, trzymając ręce wniesione do góry, ile kto wytrzyma minut a nie będziecie słuchali tego, co powiem, ale tak sobie wyobraziłem, co by się działo tutaj. Wiecie, próbowałem kiedyś i powiem wam, że w jakichś kilku minutach naprawdę jest ciężko utrzymać łokcie powyżej linii brody. To jest naprawdę ciężkie, ciężkie przeżycie, ciężka praca. Więc nie dziwię się, że ręce Mojżesza drętwiały. Niezwykłe jest to, że znalazł sposób, aby sobie z tym poradzić. Bo uwaga, bo dopowiem więcej. Szalę zwycięstwa na stronę Izraela przechyliły ręce Mojżesza i ręce Arona i ręce Hura. Tak? Mamy teraz komplet? Nie sam Mojżesz, ale Aaron i Hur, którzy dołożyli swoje ręce do jego rąk. I to jest ta pełnia, i to jest ta tajemnica sukcesu, tajemnica zwycięstwa w Królestwie Bożym. Wzniesione ręce. Wzniesione ręce symbolizują modlącego się człowieka człowieka, który zwraca się do nieba, człowieka, który ma puste ręce, wznosi je do Boga w geście żebraczym, błagalnym. Boże, mam puste ręce, Boże, potrzebuję Ciebie, Boże, uchwyć mnie, Boże, przyjdź z pomocą. I gdy jedne ręce słabną, jedynym wyjściem jest to, aby dołączyły do nich inne ręce, które mają świeży zapas sił, które są w stanie zmobilizować, podtrzymać, zachęcić, Czasami zastąpić, ale zawsze wspierać. I tak trwało to aż do końca tej bitwy. Wzniesione ręce to symbol obecności Bożej. I tytuł tego kazania, tytuł tego, co chcę przekazać, brzmi Podnoś czyjeś ręce. Podnoś ręce innych. Podnoś ręce innych. Podnosząc ręce innych, będziesz podnosił także i swoje. Podnosząc ręce innych, podnosisz także swoje ręce. I gdy inni zobaczą Twoje wzniesione ręce i to, że jako człowiek słabniesz i Twoje ręce opadają w dół, ktoś podejdzie i pomoże. Wiecie, kiedy jesteśmy sami, samotni w naszych zmaganiach, kiedy modlimy się w naszych komorach, powiem Wam z doświadczenia, mam czasami naprawdę świetny czas z Bogiem, w takiej, takiej mojej prywatnej relacji, ale kiedy przychodzi do wstawiennictwa i zaczynam modlić się o różne sprawy, o różne osoby, kiedy jestem sam, Wiecie, bardzo często, bardzo szybko rozpraszam się, ale wystarczy, że jest nas dwoje, troje na spotkaniu modlitewnym. Zupełnie inaczej wygląda moja modlitwa i nie ma mowy o takim rozpraszaniu się, jak wtedy, gdy jestem sam. Wiecie, co by się działo, gdyby Mojżesz był sam na tym wzgórzu? Nie wiadomo, jakby ta bitwa się skończyła. Właściwie wiadomo, ręce by w końcu upadły. Żaden człowiek nie jest w stanie trzymać rąk przez cały dzień do zachodu słońca nad swoją głową. To jest fizycznie niemożliwe. Potrzebuje wsparcia. Żaden z nas, nikt z nas nie jest w stanie w samotności toczyć skuteczny bój o zwycięstwo Bożego Królestwa, o zwycięstwo Bożej Armii. Potrzebujemy obecności jedni drugich. Potrzebujemy tego, aby wznosić ręce innych. Czy Jakieś głośniejsze amen. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ja potrzebuję was, wy potrzebujecie mnie. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby wznosić ręce innych. Tych, którzy są zaangażowani w pracę w Bożym Królestwie, tych, którzy są zaangażowani w bój, w walkę, w głoszenie słowa, w służby. Potrzebujemy podnoszenia rąk innych. I to jest twoje i moje powołanie, powinność. Nie myślmy sobie, że sami w pojedynkę osiągniemy to wszystko. To jest niemożliwe. Mojżesz był tego świadomy, wziął Aarona i Hura. Próbował, ale słuchajcie, nawet taki gigant duchowy nie dał rady. Aaron i Hur byli mu Niezbędnie. I ty potrzebujesz mieć swoich aronów i chórów i ty potrzebujesz także być Aaronem i chórem dla kogoś. Tu w kościele, w Boże Jeruzalem. Kto jest twoim Mojżeszem? Kogo możesz wspierać? Lub kto jest twoim Aaronem i chórem? Czy masz takie osoby? Pomyśl chwilkę. W twoim boju, w twojej służbie, czy masz takie osoby? Czy są? Czy jesteś tym, który podnosi ręce innych, albo tym, którego ręce są podnoszone? A może jedno i drugie, bo tak często jest. Ale pytanie... Czy masz takie osoby, czy jesteś w taki sposób zaangażowany w walkę? Czy po prostu przychodzisz i wychodzisz? Słuchasz, siedzisz, pijesz kawę, wracasz do domu. Trwa bitwa, trwa okrutna wojna o duszę. Wczoraj na kościele ulicznym, dzięki Bogu za ten namiot modlitwy, który stoi obok, rozmawialiśmy z jednym człowiekiem, który mówił nam, że ma zamiar się zabić. Widać było, że mówi to szczerze. Mam wrażenie, że walczy o życie, że przyszedł dlatego, że chciałby jeszcze mieć jakąś nadzieję, ale ona w nim gasła. Wiecie, to jest okrutna walka na śmierci, życie, tu nie ma żartów. Modliliśmy się z tym człowiekiem, głosiliśmy mu słowo. Wierzymy, że przyjdzie za miesiąc, a może i szybciej, skontaktuje się z nami. Daliśmy mu na miarę. Powiedział, jeśli to prawda, jeśli to prawda. Tak mówi, jeśli to prawda, może macie rację. Ale Amalekita już go dopadł. Już poz, chce go pozbawić życia. I takich sytuacji mamy w naszym mieście setki, setki, setki. Ludzi, którzy są osłabieni, odłączeni od społeczności i których koniec być może jest blisko. Kto im pomoże? Nasze wzniesione ręce. Nasze wzniesione ręce pomogą kościołowi, pomogą temu miastu, tym, którzy giną. Dlatego wznoś ręce innych. Wznoś ręce innych. Wznoś ręce innych. Nie ma wspanialszej służby, jak służba wstawiennicza. Możecie powiedzieć służba uwielbienia, kazno, kaznodziejska, służba sprzątania tego, co ktoś tam przewrócił. Jest wiele pięknych służb, ale powiadam wam, że służba wznoszenia rąk, służba wstawiennicza jest kluczowa, przełomowa do tego, co chcemy robić, o czym marzymy. Jeśli marzymy o tym, musisz wznosić czyjeś ręce. Módl się, aby Bóg cię objawił, kto ma być dla ciebie tym Mojżeszem lub kto jest dla ciebie, ma być Aaronem i Hurem. Sama obecność innej osoby na modlitwie. Mam teraz na myśli na przykład nasze środowe, wieczorne spotkania. Powiem wam szczerze, i to było też oczekiwanie nie tylko moje, że po tym wydarzeniu, że po tym wtorkowym, wow, jak to powiedzieć, w tej pełni, tej kąpieli w duchu, tym dotknięciu, w środę, po prostu sala będzie przepełniona wstawiennikami. No było nas tyle, że akurat można by tych trzech ustanowić, Mojżesza, Arona i Hura. Podnosiliśmy swoje ręce nawzajem to troszkę za mało. Nie uważacie? Ja nie mówię o tych, którzy nie mają, nie mogą, okej, okay, ale mówię o tych, którzy wiedzą. I ty wiesz w duchu, że jesteś powołany na pozycję Arona i Hura lub Mojżesza w jakiejś służbie. I ty wiesz o tym, że twoja służba nie ruszy z miejsca. Twój wzrost duchowy nie ruszy, nie ruszy z miejsca. I Kościół nie ruszy wręcz z miejsca. Bez twoich wznoszonych rąk, wzniesionych rąk. I bez wznoszenia rąk innych. Rozumiesz to? Tak więc po Euforii wtorkowej była środowa, szukam słowa, rzeczywistość. I dlatego powiedziałem, że mamy dwie opcje. Rozpamiętywać i czekać, albo wznosić ręce. W środę okazało się, że rozpamiętujemy i czekamy. Jak będzie w tą środę, jak będzie w tym tygodniu? To zależy od ciebie, ode mnie. To jest dyscyplina, to jest zmaganie się, to jest zapieranie się samego siebie. Ja nie mówię, żebyśmy co wieczór, każdym całym kościołem, ale... Duch Święty wie, jak Cię poprowadzić. I Ty wiesz w sercu, jakie jest Twoje powołanie. I czasami trzeba po prostu się przemóc, zmobilizować. Powiem Wam tak, jak może niektórzy wiedzą, w dość podeszłym wieku zacząłem oprawiać sport. Biegam. Zacząłem chodzić, z chodzenia zrobiło się bieganie. Jestem dumny z siebie. Przebiegam prawie 6 kilometrów. Odpoczywam godzinę potem, czyli dłużej niż, niż biegnę. Ale daję radę. Pamiętam, że mam takie miejsca kryzysowe, takie wzniesienia, już je wyczułem i wiem, że trzeba zmienić tempo i tak dalej, oddech. I czasami jest tak, że na tej prostej do Antonówki przychodzi taka chwila słabości i takie myśli: A, przejdźcie się chwilę. No, dodatkowo. A może ktoś mnie podwiezie. I tak zwalniam tego kroku, wiecie, i tak myślę sobie: Jestem bliski rezygnacji, myślę sobie: A, przejdę się kawałek, otre. Pod strzał, a potem znów pobiegnę. Ale nagle ktoś idzie, jakieś panie idą. Wiecie? Taka przychodzi ambicja. No, Pomyślą sobie, no udaje, że biega, nie? Patrzcie na niego. Cienias jakiś sobie tutaj udaje sportowca. Wiecie? I przychodzi mimo tego zmęczenia taka mobilizacja. Jest mi zwyczajnie wstyd. Zwyczajnie wstyd przed tymi osobami, że miałbym teraz iść i sapać. A więc. Gdzieś ty wykrzesuję te siły i dalej tym truchtem, nie mówię, że sprintem czy galopem, ale tym truchcikiem i daje radę. I tak jest czasami w naszym życiu duchowym. Kiedy jesteśmy sami na jakimś dystansie, na jakimś odcinku, nikt nas nie widzi, słabniemy i myślimy sobie, a dam sobie spokój dzisiaj z modlitwą, fajny film obejrzę, albo poczytam coś w internecie, albo jeszcze coś innego zrobię. Mamy prawo obejrzeć fajny film, mamy prawo poczytać coś w internecie, ale co ze wznoszonymi rękoma? Co z tym? I to jest czas, w którym jesteśmy bliscy rezygnacji albo nawet rezygnujemy. Wiecie, czego lub kogo potrzebujemy? Drugiej osoby. Drugiej osoby, przy której nam zwyczajnie do głowy nie przyjdzie, żeby teraz się wycofać. Tak? Tak to działa? Tak to działa. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy zmobilizowani i zupełnie inaczej. To zjawisko określa się synergią. Kiedy jestem sam, mogę wykonać określoną ilość pracy, ale kiedy jest nas dwóch, możemy zrobić nie dwa razy więcej, ale trzy razy więcej. Czy nawet jeszcze przeliczniki są wyższe. Dlatego, że jest mobilizacja, dlatego, że jest doping, dlatego, że to wpływa na naszą psychikę. I dlatego możesz nie był sam. I dlatego Izrael wygrał, bo było ich tam trzech. Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej, gdzie dwaj lub trzej obraz wznoszonych rąk. mamy. to jest ten obraz. Wznoś ręce innych. W tym tekście, w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:17 jest bardzo krótki werset. Jeden z najkrótszych jeden z najtrudniejszych. Dlatego, że on mówi bez przestanku się módlcie. Bardzo krótki. Sprawia nam najwięcej kłopotów. Nieustannie, mówią inne przekłady, się módlcie. Nie będziemy ciebie wnikać, co to znaczy nieustannie, nie będziemy dzielić włosa na czworo. Ja mówię o modlitwie niczy, wtedy, kiedy trzeba. Wtedy, kiedy jest czas na to. Kiedy jest potrzeba. A potrzeba jest codziennie. Potrzeba jest codziennie nieraz w tygodniu, nie tylko w czasie nabożeństwa z gościem z Kostaryki, Ameryki, Australii, ale codziennie jest taka potrzeba. Co z tym słowem? Przykład pierwszego kościoła, idźmy dalej. Dzieje apostolskie 12.5. Apostoł Piotr był w więzieniu. I cóż robił kościół? Kościół pewnie pisał petycje do Human Rights, Organizacji Praw Człowieka, albo Amnesty International. I rozsyłał pocztówki o tym, jak Piotr jest skrzywdzony. Nie. Kościół modlił się. Był środek nocy, kościół się modlił. Po prostu się modlił. W środku nocy. No powiemy, no tak, potrzeba chwili, też byśmy się modlili. Pewnie tak, ale nie wiem, czy byśmy nie zakończyli o 22. powiedzieli, no to spotkamy się jutro o 19, czy tam jutro o 17. Kościół nieustannie modlił się, dzień i noc. Nie wiem, czy wszyscy przez parę dni, czy na zmianę, tego nie wiem, ale nieustannie czyjeś ręce były wznoszone. I Co się stało? Przyszło wielkie zwycięstwo. Chcemy oglądać zwycięstwa? Wznoś ręce innych. Chcesz oglądać zwycięstwo? Wznoś ręce innych, wznosząc zarazem swoje. To jest to, czego potrzebujemy. Wierzę, że to jest kierunek, w którym Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Jest wojna bezlitosna. Możemy ją wygrać, ale to zależy od tego, czy wzniesiemy swoje ręce. Bardzo ciekawy fragment, który mnie kiedyś zainspirował i do dzisiaj jest dla mnie pewnym wyzwaniem, czymś, do czego chciałbym dążyć. Księga Izajasza, 62. Wersety 6 do 7. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Modlę się, by te słowa zapadły nam głęboko w nasze serca. Duch święty wycisnął je jak pieczęć wyciska się na glinie. Całą noc, dzień i noc nigdy nie umilkną, dopóki Pan nie odbuduje Jeruzalemu. To jest obraz tych, którzy szukają Boga. Bracie i siostro, chciałbym Cię zachęcić i zostawić z tym przesłaniem. Podnoś ręce innych. Jeżeli dzisiaj chciałbyś, aby Twoje ręce były podniesione, bo wiesz, że one opadły, bo wiesz, że jest ciężko. Możemy dzisiaj, na tą chwilę, na ten moment podnieść twoje ręce. We wspólnej modlitwie. Ale chodzi o to, żeby nie działo się to raz na tydzień, raz na miesiąc. Ale żeby twoje podniesione ręce nieustannie były podnoszone przez kogoś i abyś ty nieustannie podnosił czyjeś ręce. Czy zgadzamy się na taki sposób działania Kościoła? Czy zgadzamy się, że jest to właściwe i biblijne? Amen? Czy wszyscy możemy amen powiedzieć na to? Pamiętajmy to jest ważne zobowiązanie przed Bogiem. Kiedy mówimy amen, zgadzam się, za prawdę, to znaczy, że jesteśmy powołani do wypełnienia tego słowa. Chciałbym, mamy jeszcze, myślę, chwilkę czasu, chociaż krótko pomodlić się o wzniesienie rąk. Jeżeli chcesz, aby w taki szczególny sposób pomodlono się o ciebie, wyjdź tutaj do przodu, podejdą do ciebie liderzy, będziemy się modlić. Zapraszam. Zapraszam. Wstańmy wszyscy. Jeżeli chcesz stanąć w miejscu Mojżesza, Arona lub Hura, jeżeli odczuwasz brak osób, które wspierają Cię w Twoim służbie, w Twoim powołaniu lub też chcesz dołączyć do wspierania tych, którzy są zaangażowani i wiesz, że robisz to o wiele za małym wymiarze. Wiesz, że to nie jest to, ta miara, do której Bóg Cię powołał. Możemy dzisiaj pomodlić się o Ciebie, aby Bóg rozgrzał Twojego ducha, rozgrzał Twoje serce, abyś mógł ten tydzień przeżyć lepiej. Czy są takie osoby? Czy jest ktoś taki dzisiaj, Chodź, chodźcie na chwilkę tutaj. Na parę chwil do przodu. Halleluja. I tak jak na piątkowym liderskim uzgadnialiśmy, liderzy, bardzo was proszę, podejdźmy, będziemy się modlić i błogosławić tych, którzy są tu z przodu. Halleluja.